Ja żywa. Zdaniem Ludwika Erlicha, zmarłego w 1968 roku, wybitnego polskiego prawnika, suwerenność to samowładność, czyli prawna niezależność od jakichkolwiek czynników zewnętrznych oraz całowładność, czyli kompetencja normowania wszystkich stosunków wewnętrznych państwa. Tyle definicja. Jak i jakim kosztem ideę, tak opisywaną wiele wieków później, realizowali w XI i XII wieku dwaj Bolesławowie, piastowscy władcy Polski, szczodry i krzywołusty? Jakie wynikały z tego nauki na przyszłość? Jaki mogły mieć wpływ na odrodzenie Polski po 1918 roku?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 Bardzo jestem wdzięczny Pani za to, jeśli można tak powiedzieć, teoretyczne wprowadzenie w zawiłości pojęcia suwerenności, bo ono rzeczywiście pomaga zrozumieć istotę tych zagadnień politycznych, które wiążą się z panowaniem, z dążeniami Bolesława Szczodrego i Bolesława zwanego Krzywoustym. Dwa aspekty suwerenności mają tutaj szczególne znaczenie. Jeden zewnętrzny, nie podlegać od nikogo na zewnątrz. Oczywiście w chrześcijańskiej Europie XI wieku tego rodzaju suwerenność w stanie doskonałym nie była możliwa, bo wszyscy właściwie władcy uznawali honorową zwierzchność cesarzy chrześcijańskiego uniwersum, którzy każdorazowo byli zarazem królami niemieckimi. Subtelność polegała na tym, aby ta tytularna zwierzchność cesarzy nie przerodziła się w system podległości danego kraju wobec królów niemieckich dla interesów królestwa niemieckiego. I oto toczyła się gra władców między innymi Polski, ale także Węgier, inaczej prowadzona gra władców czeskich. Ale jest drugi aspekt suwerenności, aspekt wewnętrzny. Nie dzielić się władzą z nikim wewnątrz i tego rodzaju suwerenność absolutna którą formułowało właśnie średniowieczne, już wtedy używane pojęcie rex imperator in regno suo, to znaczy król jest władcą absolutnym, imperatorem w swoim królestwie. Szczególnie dobitnie reprezentuje postać Bolesława Szczodrego i jego spór ze społeczeństwem, spór, którego symbolem stała się dramatyczna walka między królem Bolesławem Szczodrym a biskupem Stanisławem Zaszczepanowa. Czy chcemy takiej absolutnej suwerenności dla naszych władców, by nie dzielili się w najmniejszym stopniu swoimi prawami politycznymi z nami, społeczeństwem? To jest pytanie, które także ta historia, o której dzisiaj chcemy mówić, nasuwa. Przeklął mnie biskup. A to w myśl się wpija. Póki ja żyję, sława puty żyje. Wszak ci to myśmy, królowi czeskiemu, strącili tarcze i jeńce pobrali. Wszak ci to myśmy, w Węgrzech polowali. A że nie było gdzie w zamku dworować, więc precz Salmona Małego wygnali, Władysławowi dając tron. My w Rusi byliśmy, pany i książęta ruskie, i ruskie króle w pokłon się kolany ścielą przed nami. Trzeba mieć to czoło króla. Trzy grody te podstopy moje rzucę. Korony wezmę trzy i wrócę. A my? A wy co prędzej zbierzcie roty i zbrojni, wpadniecie tam, o widzicie, tam wały pełne ludu, co krzyczą: Ciąć i pławić, a biskupami żywcem przystawić. To był fragment radiowej wersji dramatu Stanisława Wyspiańskiego, Bolesław Śmiały, dramatu poświęconego zatargowi króla z biskupem Stanisławem, w wyniku którego duchowny stracił życie, a Bolesław musiał uciekać z Polski. Dziś jednak nie o suwerenności wewnątrz państwa będziemy mówić, panie profesorze, choć nie było to bez znaczenia dla polityki zagranicznej Bolesława. Rzeczywiście nas w całym cyklu audycji jednak interesuje przede wszystkim ten pierwszy aspekt niezależności od zewnętrznych czynników. Problem, który tyle razy powtarza się w naszej historii. W zależności od jej potężnych sąsiadów. Niemiec z zachodu albo ze wschodu, z Rosji. I te problemy także możemy śledzić na przykładach, które będziemy omawiali i dziś, i za tydzień, i w następnych naszych audycjach. Zatem mogę powiedzieć, że głównym celem i zarazem chyba programem politycznym zarówno Bolesława Szczodrego, jak i Bolesława Krzywoustego było zatrzymanie tej ekspansji niemieckiej. Jak obaj władcy Polski to robili i z jakim skutkiem? Przypomnijmy, że Bolesław Szczodry odziedziczył tron w bardzo młodym wieku po śmierci swojego ojca Kazimierza Odnowiciela. Bez konfliktów wewnętrznych z bratem Władysławem Hermanem przejął ten tron. Bardzo ważny, miał ułatwiony start, nie musiał walczyć o tron. To dodawało mu pewności w poczynaniach na arenie zewnętrznej i ta pewność ujawnia się z niezwykłą prędkością. Już dwa lata po przejęciu władzy po śmierci ojca w 1060 roku wprowadza na tron sąsiedni tron w Budzie, bardzo ważny tron węgierski, politycznego, podopiecznego do pewnego stopnia. W 1063 roku ponawia te interwencje w Budzie, na Węgrzech, prowadzając tam gejzę, syna księcia Beli. A wkrótce potem zaczyna serię interwencji na Rusi, w Kijowie. A więc to władca Polski próbuje interweniować u innych sąsiednich władców, narzucając swoją wolę. Nie tylko nie pozwala, nie chce, by ktokolwiek narzucał swoją wolę jemu z zewnątrz, ale próbuje realizować program imperialny swojego pradziada, Bolesława Chrobrego. Rządzić tronami, narzucać władców, czy w każdym razie wspierać określonych kandydatów do władzy w krajach sąsiednich. Chyba według zasad, że najlepszą obroną jest atak. Tak, zapewne można byłoby to takim sformułowaniem podsumować, ale i od razu Postawić pytanie, czy zawsze najlepszą obroną jest atak? Właśnie panowanie Bolesława Szczodrego pozwala to pytanie ze szczególną dobitnością postawić. Bo rzeczywiście śmiały program mocarstwowy, realizowany na odcinku południowym wobec Węgier i wschodnim wobec Rusi, postawił pod znakiem zapytania kwestię interesów wspólnoty politycznej polskiej na północy. Pomorze. Pomoże. zaczyna się wymykać spod kontroli polskiego panowania. I Bolesław Szczodry nic z tym nie robi, nie potrafi utrzymać tak ważnej, żywotnej dla powodzenia ekonomicznego Polski i dla spoistości terytorialnej tego państwa, które kiedyś stworzyli Mieszko i Bolesław Chrobry tej dzielnicy, więc jakby goni za chimerami zewnętrznymi, nie łapie tego, co najważniejsze dla wewnętrznego interesu, ale coś przecież zyskuje w tej grze, w którą wchodzi. Ta gra bowiem wtedy nabiera wymiaru ogólnoeuropejskiego bowiem na tron następcy Świętego Piotra wybrany zostaje w Rzymie archidiakon Hildebrand, który przyjmuje imię Grzegorza VII. Tego papieża, który postawi sobie za ambitny cel zrzucić wszelkie ślady zależności papiestwa od cesarzy, od królów niemieckich. I w ten sposób wchodzi Bolesław Szczodry razem z władcą węgierskim do obozu jeśli można tak powiedzieć, papieskiego, który walczy z przewagą króla niemieckiego, cesarza niemieckiego w całej Europie. Chodzi o Henryka IV, któremu zdaje się ta wizja papieża Grzegorza VII nie przypadła do gustu i wsparcie Polski, która wraz z Węgrami opowiedziała się za papiestwem, ale w sumie Bolesławowi się to opłacało. Rzeczywiście to był słuszny wybór bo przypomnijmy, że młodziutki w roku 1070 król niemiecki Henryk IV próbuje od razu po objęciu władzy nad Królestwem Niemieckim rozgrywać starą politykę swoich poprzedników na wschodniej flance, to znaczy osłabiać to silniejsze państwo, które na wschodzie Królestwa Niemieckiego się umacnia, w tym przypadku Polskę osłabić i wzmocnić Czechy, równoważyć sąsiadów na wschodniej flance Królestwa Niemieckiego, kiedy jeden rośnie, złamać mu karg, podporządkować i umocnić drugiego. I tak właśnie było w 1070 roku, kiedy Henryk IV zaprosił Bolesława Szczodrego na zjazd do Miśni, by przypomnieć Bolesławowi, że ten powinien płacić trybut ze Śląska Czechom. Bo tak wymógł to na ojcu Bolesława Szczodrego, Kazimierzu Odnowicielu, poprzednik Henryka IV, ale bynajmniej Bolesław Szczodry tego trybutu nie chciał płacić. I dlatego właśnie chętnie wszedł do tej tworzonej przez nowego papieża Grzegorza VII antycesarskiej grupy władców. I nie tylko ten interes w walce o Śląsk łączył go z obozem papieskim, ale drugi jeszcze ważniejszy, a mianowicie papież dzięki tej pomocy Bolesława Szczodrego dla papieskiej walki z królem Henrykiem IV. Papież zdecydował się odnowić w arcybiskupstwo gnieźnieńskie. To było fundamentalnie ważne dla polskiej niepodległości. Arcybiskup w Gnieźnie, znowu przywrócony przez Grzegorza VII, mógł koronować, a stało się to w grudniu 1076 roku, Bolesława Szczodrego na króla. To był trzeci król w naszej historii. Po Bolesławie Chrobrym, po Mieszku II, Polska ma znowu króla. Bolesława Szczodrego i dzieje się to dokładnie w tym samym momencie, kiedy Henryk IV w worku pokutnym kołacze do wrót zamku w Kanoście w północnej Italii, by prosić papieża o wybaczenie. Złamany, chwilowo oczywiście, złamany w tej walce z papieżem, Henryk IV upokarza się i w tym samym momencie w grudniu 76 roku sojusznik Pomocnik Grzegorza VII w walce o wyzwolenie papiestwa z zależności od władzy świeckiej uzyskuje symbol suwerenności, symbol niepodległości, koronę. To bardzo ważna chwila. Przywrócenie królewskiego splendoru w Polsce. Tym bardziej ważne, że to są nowe insygnia królewskie. Pamiętamy poprzednie, wywiozła Rycheza, czy też odesłał Besprym. Nie będziemy już się spierali, jak to się stało, ale w każdym razie nie było insygniów królewskich. Mieszka II i Bolesława Chrobrego. Teraz są nowe insygnia, nowa symbolika królewskiej godności Polski, do której będą nawiązywali po już wielu, wielu latach następcy Bolesława Szczodrego. To właśnie jemu zawdzięczamy i za to, myślę, odnowienie królewskiej godności Polski. Powinniśmy wspominać go z wdzięcznością. No i warto przypomnieć, że także na okres panowania Bolesława Szczodrego przypadł drugi po czasach Bolesława Chrobrego, etap rozwoju życia zakonnego w Polsce, o czym napisał Tomasz Grudziński w książce Bolesław Śmiały Szczodry i biskup Stanisław. Najlepiej zachowały się relikty wspaniałej, imponującej rozmiarami trzynawowej bazyliki romańskiej zbudowanej przy klasztorze w Mogilnie. Kamienny kościół z granitowych ciosów miał transept, czyli nawę poprzeczną i jedną wieżę. W fundowaniu silnych klasztornych centów benedyktyńskich a zwłaszcza w ich rozmieszczeniu niektórzy historycy widzą planową działalność Bolesława Szczodrego, który świadomie zmierzać miał do utworzenia jednego opactwa w każdej diecezji. Tyniec w Krakowskiej, Mogilno w Gnieźnieńskiej, Lubiń w Poznańskiej, Płock w Mazowieckiej i Wrocław w Śląskiej. Królem Bolesław Szczodry był zaledwie trzy lata, bo zatarg z biskupem Stanisławem i dramatyczne losy duchownego spowodowały lawinę kłopotów króla. Ostatecznie jego żywot skończył się również dramatycznie dla niego, z podejrzeniem o otrucie. Czy Bolesław musiał tak pogrzebać swój sukces w polityce międzynarodowej i w budowaniu imperialnej Polski? Sądzę, że można potraktować tak, jak zrobił to mistrz Vincenty, zwany kadłubkiem, pierwszy polski historyk intelektualista, przykład Bolesława Szczodrego jako klasyczne zjawisko zawrotu głowy od sukcesów, pewnego oderwania od moralnego kontekstu, z którym władca powinien zawsze być związany. Otóż to, co można nazwać zawrotem głowy od sukcesów, daje o sobie niewątpliwie znać przy wyprawie na Kijów w 1077 roku, gdzie znów interweniował Bolesław Szczodry. Ale cóż, tym razem obeszło się bez zdobywania Kijowa, chociaż być może wtedy, a być może wcześniej właśnie dotknął mieczem już istniejącej Złotej Bramy Kijowskiej. Tu mogła się narodzić realna legenda Szczerbca, choć faktycznie ten miecz Szczerbiec przechowywany wciąż w Skarbcu Królewskim na Wawelu, to jest dopiero miecz z końca XIII wieku, ale legenda właśnie wiąże się z Bolesławem Szczodrym i jego interwencjami w Kijowie. Ta interwencja jednakże nie przyniosła skarbów rycerzom, którzy szli z Bolesławem Szczodrym na kijów, bo kijów sam, bez walki, bojąc się po prostu, interwencji tego mocnego, energicznego władcy, poddał się i zgodził przyjąć nowego władcę, którego wyznaczył król Polski. I wprowadzając nowego władcę do Kijowa, Bolesław Szczodry upokarza go strasznie. Nie tylko każe sobie płacić za każdy krok swojego konia odpowiednią ilością złota, ale targa za brodę nowo wprowadzanego wielkiego księcia kijowskiego na oczach jego poddanych. W podobny sposób postępuje zresztą sprowadzanymi przez siebie na tron władcami Węgier. Upokarza i w jeszcze większym stopniu odzywa się ta pycha króla Polski w stosunku do jego poddanych. W każdym razie tak opisuje to mistrz Wincenty, mówiąc o surowym ukaraniu rycerzy, którzy odeszli niezadowoleni z wyprawy kijowskiej, wrócili do domu. Słysząc o rzekomej zdradzie swoich żon i zostali za to okrutnie ukarani przez króla. Rodzi się jakiś konflikt z dużą częścią rycerskich elit Królestwa Polskiego. Konflikt, którego król nie mógł wygrać. Suwerenność jego wewnętrzna nie była nieograniczona. Była ograniczona właśnie przez potrzebę zgody z rycerskimi elitami, bo przecież od nich zależało powodzenie i wypraw zewnętrznych i stabilności królestwa w kraju. Tego zabrakło rzecznikiem skonfliktowanej z królem części społecznych elit stał się biskup Stanisław. I tak doszło do tragedii porywczy król. Kazał stracić biskupa jako zdrajcę. Zamordowanie Pomazańca Bożego, biskupa krakowskiego, stało się jednakże hasłem do obalenia króla, które nastąpiło w roku 1079, bezpośrednio po śmierci biskupa. W każdym razie od 1080 roku już na pewno Bolesław Szczodry władcą nie jest. Królewska korona nie wystarczyła, zajaśniał jej blask być może przed oczami Bolesławowi Szczodremu w takim wymiarze wschodnim, bizantyńskim. Zresztą odzwierciedleniem tego stały się monety bite przez Bolesława Szczodrego. Nie z łacińskim krzyżem, ale z wschodnimi cerkiewnymi kopułkami wyobrażonymi na rewersie tych monet. Czy chciał być jakimś wschodnim despotą Bolesław Szczodry, rządzącym absolutnie swoimi poddanymi, to już jest oczywiście materia spekulacji rozmaitych podejmowanych przez poetów, przez Juliusza Słowackiego w jednym z rapsodów Króla Ducha, czy przez Stanisława Wyspiańskiego. To są kwestie, których nigdy nie rozstrzygniemy, ale widzimy w każdym razie, że ten ogromny sukces, jakim dla Polski było odnowienie Królestwa, okazał się tak jak pani powiedziała, dramatycznie krótkotrwały. Zaledwie 3 lata Bolesław Szczodry musiał z Polski uchodzić. Został z niej wygnany. Historia żywa. Dziś nasza historyczna podróż to czasy dwóch Bolesławów, śmiałego Szczodrego i Krzywoustego, a naszym przewodnikiem jest profesor Andrzej Nowak. Zbawiony, staru Boga narodzony Modu świętego Idzie go w przyczyną narodową w jaki sposób to się stało, jak się Bogu spodobało, możemy wam opowiedzieć, jeśli chcecie o tym wiedzieć. Doniesiono do rodzica, któremu wciąż brak dziedzica, by ze złota kazał odlać, jak najszybciej dziecka powstać. Niech ją szybko śle świętemu, by pomyślności zesłał jemu, Bogu śluby niech składają i nadzieję silną mają. A! i posążek zwożą domu, który zasyna przyszłego do świętego śnią widziego. Złoto srebro, cenne oraz różne dary inne posyłają święte szaty i złoty kielich bogaty. Na posłowie się wybrali do krajów, których nie znali. Ty już przekrocili, do prowanski wnet przybyli, dary posłowie oddają, się dzięki im składają, cel podróży swej podają, jakość sprawy przedstawiają, A Wtedy mnisi trzy dni całe, pościli na Bożą to ledwo się ich post zaczynał. Matka już poczęła syna, więc posłota powiedzieli, co w tym kraju zastać mieli. Załatwiwszy rzecz z mnichami, posłańcy wracają sami, ginąwszy po ziemię, gruzili gdzie polskie plemie, wracali z twarzą. Księżne zastające przemienną Takie były narodziny Owego właśnie chłopczyny Nazwanego Bolesławem Ojciec nazywał się Władysławem a, a, a, a, a, a, a, a. Następcą Bolesława Szczodrego Na tronie Polski został jego brat Władysław I Herman Ale nie o nim będziemy Dalej opowiadać A o Bolesławie III Krzywoustym Synie Władysława Hermana Wnuku Kazimierza odnowiciela, który został księciem Polski w 1107 roku i pełnił te funkcje do 1138 roku, nie będąc królem. Historycy uważają, że Bolesław Krzywousty większość swego życia poświęcił polityce pomorskiej, chrystianizacji tych ziem. Czy to była nauka wzięta z życia Bolesława Szczodrego, który utracił Pomorze? Rzeczywiście ta zasługa, to znaczy odnowienie więzi wielkopolsko-małopolskiego rdzenia, polskiej państwowości z Pomorzem jest najbardziej wiekopomną zasługą Bolesława Krzywoustego. Ale zacząć trzeba historię tej walki od okresu panowania Władysława Hermana, bo to Herman zaczął te wyprawy na Pomorze, a konkretnie jego wszechpotężny namiestnik, wojewoda Sieciech. Nie były to jeszcze bardzo udane wyprawy, a słaba władza Władysława Hermana powodowała wewnętrzne zamieszania, bunty przeciwko faktycznym rządom Sieciecha. I w tych buntach pojawia się po raz pierwszy właśnie także młodziutki Bolesław Krzywousty. Syn bardzo długo wyczekiwany z legalnego małżeństwa który stanął obok starszego, przyrodniego brata, Zbigniewa. I te dwie postaci, Zbigniew i Bolesław Krzywousty, ujawniają się najpierw wspólnie w rywalizacji ze swoim ojcem, Władysławem Hermanem, o władzę w kraju. I wtedy staje właśnie kwestia suwerenności. Kto rządzi w kraju? Stary, słaby ojciec, dwaj młodzi, ambitni synowie, a może poruszający nimi możnowładcy, którzy ich pobudzają do tej walki. Czy można władca, który stoi obok Hermana? Sieciech. To pytanie o suwerenność nabiera bardzo dramatycznego charakteru, kiedy toczy się faktycznie w ostatnich latach panowania Władysława Hermana wojna domowa z udziałem wszystkich tych sił, o których przed chwilą mówiliśmy. I wtedy Władysław Herman, odchodząc, udziela w 1096 roku następującej bardzo ważnej wskazówki. Jak to zapisał anonim zwany Galem, Otóż Władysław Herman, nie wskazując jednoznacznie księcia Zwierzchniego, który miał po nim objąć władzę w Polsce, czy będzie to Zbigniew, czy Bolesław Krzywołusty raczej skłaniając się ku podziałowi między nimi władzy nad Polską, taką rzucił sentencję. Jeśli by przypadkiem niezgoda ich rozdzieliła, to ten, który by do obcych przystał ludów i sprowadził je do zniszczenia królestwa, niechaj pozbawiony władzy, straci prawo do ojcowizny. Co za prorocze słowa, bo zrobił to Zbigniew, któremu nie podobała się polityka Bolesława, który chciał zdobyć Pomorze i Zbigniew szukał pomocy militarnej właśnie na dworze niemieckim. Jak już mówiliśmy o tym na poprzednich naszych spotkaniach, ta historia ma bardzo długie tradycje. Pamiętamy już, że młodsi przyrodni bracia Bolesława Chrobrego ubiegali się o pomoc władcy niemieckiego że przeciwko Mieszkowi drugiemu synowi Bolesława Chrobrego wystąpi o pomoc znów u sąsiadów wrogów Polski jego przyrodni brat Besprym i teraz znowu tak powtarza się ta historia i będzie tyle razy jeszcze niestety w naszej historii się powtarzała ze szkodą zawsze dla polskiej wspólnoty politycznej kończy się to no niestety zawsze osłabieniem polskiej suwerenności i tak było właśnie ze Zbigniewem jak pani powiedziała Odsunięte od władzy przez młodszego, bardziej energicznego, lepiej umiejącego władać mieczem i organizować swoich wojów, Bolesława Krzywoustego, Zbigniew, przygotowywany raczej do kariery duchownej, zapchnięty na margines, szuka pomocy u nowego króla niemieckiego Henryka V. A ten wykorzystuje oczywiście tę okazję, żeby zgodnie z tradycją swoich poprzedników powstrzymać, umacnianie Polski, jedyno władczego w Polsce Bolesława Krzywoustego i rusza z wyprawą na Polskę. To jest rok 1109, najbardziej symbolicznie nośna data w całej historii długiego panowania Bolesława Krzywoustego w Polsce. No tak, ale Bolesław Krzywołusty jednak został bratobójcą, oślepił Zbigniewa, brat zmarł. Kara okrutna, ale nie podzielił losu Bolesława Szczodrego, bowiem potrafił odbyć publiczną nawet pokutę. Odbył pielgrzymkę do klasztoru swego patrona, świętego Idziego na Węgrzech. Dość sprytne posunięcie i też nauka z przeszłości. Tak, jak najbardziej. Na pewno pamiętał o losie stryja Bolesława Szczodrego, który za przekroczenie granicy moralnej, przekroczył ją w oczywisty sposób także Bolesław Krzywousty, podstępnie, bo to jest też ważne, podstępnie wabiąc swojego przyrodniego brata i pozbawiając go wzroku, a zatem i szans na dalsze konkurowanie w walce o władzę. Ta zbrodnia po prostu nie spotkała się z takim skutkiem politycznym, jak w przypadku Bolesława Szczodrego, bowiem Bolesław Krzywousty umiał natychmiast przybrać i może nawet szczerze ton i wygląd pokutny, ale jest drugi powód, o którym nie wolno także zapomnieć. To, co zrobił Bolesław Krzywousty ze swoim bratem, dokonało się dosłownie dwa lata po tym szczycie panowania młodziutkiego Bolesława Krzywoustego. Wracam do roku 1109. Wtedy Bolesław Krzywousty miał 23 lata, a staje na czele obrony całego państwa przeciwko wyprawie generalnej Królestwa Niemieckiego, a więc jakby całe siły Królestwa Niemieckiego ruszają na Polskę i jednak potrafił skutecznie obronić Polskę przed tym najazdem Bolesław Krzywousty. Tu jest oczywiście najbardziej pamiętna, fenomenalnie opisana przez anonima zwanego Galem, obrona Głogowa, która zatrzymała wojska Henryka V. Ale cały sposób organizacji tej walki przez księcia Bolesława i zasługa w zatrzymaniu tej groźnej, niebezpiecznej wyprawy niewątpliwie pozostała w świeżej pamięci dwa lata później, kiedy dokonała się zbrodnia na Zbigniewie, społecznych elit. Te społeczne elity widziały w Bolesławie Krzywoustym nie zbrodniarza przede wszystkim, ale skutecznego obrońcę polskiej wspólnoty politycznej. I dlatego Bolesław Krzywousty swoją pokutą okazaną publicznie za zbrodnie na przyrodnim bracie, umiał stosunkowo łatwo utrzymać i tron, i posłuch wśród możnych, zwłaszcza, że umiał eliminować tych możnowładców, którzy wcześniej mu pomagali, ale próbowali wyrastać na zbyt możnych, by tak rzec, doradców, którzy chcieliby przejąć de facto władzę zamiast niego. Z takimi Bolesław Krzywousty umiał się energicznie rozprawiać. Nie dał sobie zabrać suwerenności wewnątrz kraju. Skuteczność Bolesława krzywołstego w obronie państwa przed najazdem Henryka V w 1109 roku, o czym pan profesor wspomniał, wynikała także z tego, że zawarł na wschodzie sojusze. W jakimś stopniu to zwycięstwo jest wynikiem tego. Sytuacja geopolityczna, jeśli możemy użyć już tego słowa, Polski w końcu XI wieku i na początku XII wieku zmieniła się mocno w stosunku do czasów choćby Bolesława Chrobrego czy Mieszka II. Głównym powodem tej zmiany był rozpad jedności politycznej Rusi. Ruś po 1054 roku, po śmierci wielkiego księcia Jarosława Mądrego, zaczyna się dzielić na błyskawicznie mnożące się księstwa i księstewka, które nie tworzyły już wspólnoty politycznej, która by całą mocą, dużo większą przecież od Polski, mogła rzucić się od wschodu na granicę państwa piastowskiego. Takiej Rusi już nie było. Była Ruś podzielona. W związku z tym także zagrożenie od wschodniej flanki będzie systematycznie malało w tych najbliższych dziesięcioleciach, w najbliższym można powiedzieć wieku, dopóki przez Ruś nie przejdzie nowy, śmiertelnie niebezpieczny wróg, a mianowicie Mongołowie, to już w połowie wieku XIII. Z kolei od zachodu to Henryk V, wspomniany król niemiecki, próbujący odnowić siłę królestwa, nie będzie także dysponował taką potęgą jak Henryk II walczący z Bolesławem Chrobrym. Królestwo niemieckie także ulega dość szybko podziałowi tej suwerenności. Polska nie leżała między Rosją a Niemcami na przełomie XI i XII wieku, ale leżała między podzieloną już bardzo Rusią, słabnącą Rusią w związku z tym politycznie, a królestwem niemieckim, które także nie reprezentowało takiej jedności politycznej, jaka kojarzy nam się z czasami Fryderyka Wielkiego czy kanclerza Bismarka. Czyli Krzywousty był politycznym szczęściarzem. Jego sukcesy wynikały przecież także ze sprzyjającego losu, jeżeli chcielibyśmy podać przepis na jego panowanie. Przepis na polityczne powodzenie zawsze zawiera ten element, który pani wymieniła. Oprócz wszelkich talentów, umiejętności, cech charakteru, pieniędzy, potrzebne jest także szczęście. Bolesław Krzywousty miał istotnie niemało tego szczęścia, ale też powiedziawszy przed chwilą, że Królestwo Niemieckie nie było zwartą siłą, to jednak w roku 1109 udało się Henrykowi V zgromadzić siły większości swojego królestwa do uderzenia na Polskę. I kolejni następcy Henryka V będą także próbowali tę politykę jednoczenia, skupienia sił niemieckich realizować. Ale bezpośrednim zagrożeniem dla Bolesława Krzywoustego były ambicje wschodnio-niemieckich saskich panów, margrabiów, marchi, które tworzyły się od X wieku na wschodnich rubieżach Królestwa Niemieckiego i parły rzeczywiście dalej na wschód. To nie jest z propagandy komunistycznej. Element Drangnach-Osten występuje w polityce wschodnio-niemieckich panów od owego X wieku. I tu szczególnie dramatyczny moment przychodzi w roku 1131, kiedy Bolesław Krzywousty, konsekwentnie rozbudowujący polskie panowanie nad Pomorzem serią wypraw, które przywróciły związek Pomorza, nie tylko gdańskiego, ale także zachodniego, z Polską, nagle staje wobec rosnącego oporu i kontrakcji ze strony wschodnioniemieckich panów. Na ich czele stoi duchowny władca, będący jednocześnie świeckim potężnym feudałem, arcybiskup Magdeburga Norbert z Xanten. Arcybiskup Magdeburski chce podporządkować sobie nie państwo polskie, ale chce podporządkować sobie to, co jest rdzeniem polskiej suwerenności, a mianowicie kościół w Polsce. Chce ażeby najpierw biskupstwo poznańskie, a potem dwa lata później, w 1133 roku, całe arcybiskupstwo gnieźnieńskie zostało podporządkowane Magdeburgowi. A zatem wyobraźmy sobie, gdyby się ten plan powiódł, a Norbert z Xanten uzyskał dla tego planu poparcie papieża nocentego II, kościół w Polsce nie miałby nigdy już odtąd możliwości koronowania władcy ziem między Odrą, Wisłą czy Bugiem na króla, bo ta decyzja zostałaby przeniesiona do Magdeburga. Na szczęście tu właśnie wykazał się Bolesław Krzywousty fenomenalnym refleksem, mimo, że już nie był tak młody jak kiedyś, był już dojrzałym, czterdziestokilkuletnim władcą, to jednak doskonale zareagował na to zagrożenie. Natychmiast zmienił front, bo wcześniej popierał innego kandydata na tron papieski niż Inocenty II, podporządkował się Inocentemu II i za pomocą swojej dyplomacji, korzystając także z faktu, że akurat umarł w 1134 roku Norbert z Xanten z chwilowego wakatu na tronie arcybiskupów Magdeburga, umiał odwrócić to niebezpieczeństwo. W roku 1136 papież Inocenty II wyda słynną bullę, zwaną bullą gnieźnieńską, potwierdzającą suwerenność arcybiskupstwa gnieźnieńskiego. To było najważniejsze, może ważniejsze od roku 1109, od obrony Głogowa, w walce o suwerenność, o niepodległość Polski, za to zwycięstwo musiał jednakże zapłacić Bolesław Krzywousty pewną cenę. Tą ceną jest hołd w Merseburgu w roku 1135, złożony wobec nowego władcy niemieckiego, Lotara. Wybrał mniejsze zło, był dość sprytnym dyplomatą. Tej dyplomacji odmówić mu nie można i często historycy podkreślają tę jego umiejętność w polityce międzynarodowej. Tak, sądzę, że umiał wykazywać Bolesław Krzywołusty elastyczność. Pamiętajmy o tym, co było alternatywą dla tego gestu, można tak powiedzieć, symbolicznego ustąpienia ze strony Bolesława Krzywołustego ambicjom, uniwersalistycznym ambicjom cesarza niemieckiego. Otóż, alternatywą było prowadzenie walki, w której cesarz i papież razem mogli narzucić. Polsce likwidację suwerenności. Wokół tego, jednego z ostatnich znanych momentów w życiu Bolesława Krzywoustego narosła bardzo duża literatura, debaty historyków. Co ten hołd znaczył? Przyjeżdża polski książę, siada naprzeciwko władcy cesarstwa, Lotara Na stołku, naprzeciwko niego lotar na tronie oczywiście w otoczeniu władcy czeskiego, króla czeskiego, przez siebie mianowanego i innych można władców, którzy akceptują przewagę niemiecką w Europie. A Bolesław Krzywousty siedzi skromnie naprzeciwko tego potężnego cesarza na stołeczku, ale czy się podporządkowuje mu w istocie? Dokumenty, które znamy z tej epoki mówią jednoznacznie, że złożył hołd Bolesław Krzywousty z Pomorza Zachodniego i Rugi, które zdobył niedawno wyłącznie z tych ziem. Niektórzy historycy jednakże naginając do swoich wyobrażeń o koniecznym podporządkowaniu Polski Niemcom, Naginając prawdę dokumentów wysnuwali teorię, że złożył hołd Bolesław Krzywołusty z całej Polski, Królestwu Niemieckiemu. Jeszcze raz powtórzę, dokumenty bynajmniej tego rodzaju interpretacji nie potwierdzają. Nadchodzi rok 1138, rok śmierci Bolesława Krzywołustego. Sięgnijmy może do roczników Jana Długosza. Kiedy książę spostrzegł, że z dnia na dzień słabnie, czując się bliski śmierci, wzywa do siebie wielkie zgromadzenie prałatów i baronów. Stwierdziwszy, że grozi mu śmierć, prosi ich, by po jego zgonie starali się zachować jedność i zgodę, żeby niesnazki nie doprowadziły państwa do całkowitej zguby. Zostawiał pięciu żyjących synów. I żeby po jego śmierci nie wybuchły przypadkiem między synami wojny o tron królewski, nienawiści i spory, dzieli między synów królestwo polskie, którego sam do tej pory był jedynym księciem i władcą. Najczęściej wiązany z rokiem 1138, czyli z momentem śmierci władcy, Testament, jak wiadomo, podzielił Polskę na części, na kilka części. Jak dokładnie podzielił, oto trwają spory historyków. Od kiedy, wydaje się, że raczej... Rację mają ci historycy, jak Janusz Bieniak, Stolniak, którzy wcześniej datują ten testament na rok gdzieś 1116-17. Miał kilku synów. Jak uregulować sytuację w państwie tak, żeby ci synowie nie rzucili się sobie natychmiast do gardeł, by zapobiec utracie niepodległości. Próbował rozwiązać kwadraturę koła, z którą zmagali się wszyscy właściwie władcy wtedy w Europie. Do jakiego stopnia mu się to udało o tym, jak sądzę, będziemy mogli dokładniej porozmawiać za tydzień. Czy dla suwerenności Polski i pozycji w czasach Bolesława Krzywoustego było ważne to, że jednak nie został królem? Bolesław Krzywousty właśnie w tych ostatnich latach panowania nie szykował się do sięgnięcia po koronę królewską. Miał chyba całe swoje życie w pamięci los swojego stryja. Bolesława Szczodrego. To właśnie od koronacji zaczęły się paradoksalnie nieszczęścia, konflikt wewnętrzny i zawiść zewnętrzna. Niewątpliwie miał taki temperament, suwerennego władcy, ale myślał także, zgodnie z ową drugą cechą, o której mówiliśmy, elastycznością, umiejętnością poszukiwania rozwiązań realistycznych, myślał także o tym, czy korona królewska nie wzbudzi reakcji niebezpiecznej wewnątrz, można władców, synów być może, później jego spadkobierców, którzy będą walczyli o tę koronę między sobą i czy nie wzbudzi reakcji groźnej sąsiadów z zachodu i z południa, czyli Królestwa Niemieckiego i Królestwa Czeskiego, które bardzo wtedy było promowane, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, wzmacniane przez Królestwo Niemieckie, by powściągnąć Polskę. Historia żywa w następnej audycji o niepodległości dzielnic, czyli drugim upadku suwerenności Polski, okresie 182 lat rozbicia dzielnicowego. Naszą podróż w czasie rozpoczniemy w 1138 roku, czyli od śmierci Bolesława Krzywoustego. Sądzę, że może to być rzeczywiście ważna lekcja serdecznie Państwa zapraszam na to spotkanie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Audycje cyklu Historia żywa znajdą Państwo na stronie internetowej PolskieRadio.pl radio.pl Ukośnik jedynka. Dorota Truszczak do usłyszenia za tydzień po godzinie czternastej.